portal konstancin.com prezentuje Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Historia pewnej kępy Dziś o historii miejsca istotnego dla historii okolic Konstancina. Kępami zwano wyspy lub wzniesienia terenów na rzekach i wagnach, a wiele spośród nich powstało na Wiśle wskutek częstej zmiany koryta rzeki. Wówczas część lądu odcinana przez wodę znajdowała się po środku rzeki, nierzadko przemieszczając się na drugi brzeg. Czasem z wody wynurzały się łachy, po latach zmieniając się w porośnięte drzewami wysepki. W kolicach Konstancina procesy takie zachodzą do dzisiejszego dnia często, mimo iż Wisła została ograniczona po obu stronach wałami, co uniemożliwia jej tworzenie nowych meandrów. Zachęcamy do odwiedzin leżących na terenie gminy rezerwatów Wysp Zawadowskich i Świderskich, które w różnych porach roku umożliwiają naoczne ujrzenie istniejących kęp. Kępy takie w przeszłości były miejscem zamieszkania chłopów, bądź rybaków czy flisaków i oryli oraz olędrów. Stare mapy Wisły i zachowane dokumenty wspominają często o rozpadających się chałupach na tychże wysepkach, a w księgach metrykalnych czytamy o narodzinach dzieci w nieistniejących już miejscach, jak na kępie cieciszewskiej. Po większości wysp, tak jak i domach, nie ma już śladów, gdyż pogrążyły się w falach Wisły. Wyspy nie leżały odłogiem jak obecnie. Wypasano tam bydło, zbierano chrust. Przybory wody uniemożliwiały natomiast stałe uprawianie rólu. Wróćmy jednak do kępy tytułowej. Zmiana koryta rzeki już w czasach średniowiecznych sprawiła, że w XV wieku oborscy posiadali liczne ziemie w okolicach Świdra, Falenicy i Karczewa co przez lata powodowało liczne konflikty z dziedzicami tamtejszych ziem. Szczególnie jeden dział ziemi przyczyniał się do konfliktów granicznych, leżący między wsiami Mały Chabdzin, czyli habdzinek, a kołem oraz świdrem fragment ziemi, który co najmniej kilkakrotnie wędrował między jednym brzegiem a drugim, często stając się wyspą. Powodowało to trwający przez lata spór, gdyż po licznych zmianach terenu nie sposób było określić jego przynależności. Właściciel Habdżinka Dersław, skarżył się w roku 1488 na Świderskich, dziedziców Świdra, których ziemie się sąsiadowały z jego działami, którzy przekopali się przez jego łąkę do Wisły. Sytuację graniczną wyjaśniły na nieco ponad 200 lat dekrety ostatnich książąt mazowieckich z roku 1512 i roku 1520, w których wskazano ziemie należące do Świderskich. Wsypano kowce graniczne i palami wyznaczono granice. Zapewne woda przy kolejnej powodzi zmyła te znaki. Spór o Kempe trwał jeszcze w XVII wieku, kiedy to wielki kanclerz koronny Jan Wielopolski spierał się o teren z ówczesnym dziedzicem Świdra-Falińskim. W owym czasie stały tam domy wybudowane przez chłopów z obór, które opustoszały pod koniec wieku i pasano tam bydło. Spór przycichł do roku 1712. W tym czasie kępa była wyspą leżącą pośrodku wispy, która zmieniła niedawno koryto łącząc się z rzeką Jeziorą. Tą, która dotąd płynąc nieopodal Chawdzinka wpadała do Wisły przy Okrzeszynie. Jak co roku przeprawiono się na kępę wyskosić trawę. Tym razem jednak żydowski arendarz karczmy oborskiej zrąbał jeszcze drzewa i zebrał chrust. Gdy siano ułożono w stogi, na kępę przeprawił się Faliński i począł bić laską kosiarzy. Tu potwierdziło się, iż mieszkańcy Urzecza znani są z gwałtownego charakteru, bowiem Głup, zasłoniwszy się widłami, następnie uderzył nimi Falińskiego. Ludzie z obór wycofali się, a Faliński zebrał stogi i drwa pozostawione na gruncie oborskim. Powyższe spowodowało sprawę sądową w Grodzie Warszawskim i choć nie wiemy, jaki los spotkał krewkiego chłopa, sporządzono urzędowy szkic Kępy, którą początkowo geometra nazwał Świderską, zamazując te słowa, by w ich miejsce wpisać określenie Chabdzińska, od nazwy pobliskiego Chabdzinka. O ile stały grunt w świdrze podzielono kowcami, teren Kępy zmieniał się na tyle często, iż powodował rokroczne pretensje. Zgodnie z panującym zwyczajem, raz w roku dokonywano obchodu dóbr, spisując zaszłe zmiany graniczne powodowane przez naturę i człowieka. W roku 1718, Ludwik Warda, złyczyna, Łyczyna, dokonując obchodu w towarzystwie Stanisława Bielawskiego i Józefa Roszkowskiego, doniósł w Wielopolskim, iż z wyżej pomienioną szlachtą, na kępę z dawna do obór należącą, w piątek na zajutrz po Bożym Ciele w roku teraźniejszym, blisko przeszłym, na której kępie widziałem wniów więcej niż na Stokop olszyny wyciętej i wywiezionej, w domyśle przez Wojciecha Falińskiego. Pretensje takie pojawiły się przez następne pół wieku. Jednak nie bądźmy tu jednostronni, bowiem zapewne podobne informacje często przekazywali Falińskim i kolejnym posiadaczom praw do Świdra, Maksiewiczą, ich dotumfadcy. Pora na odpowiedź, z jakiego powodu opisano losy akurat tej kępy. W drugiej połowie XVIII wieku były w tym miejscu grunta, na których poddani dóbr użyccy bydło pasali. A w roku 1773 Położona wówczas wśród rzeki Wisły, oblana była z jednej strony tąż rzeką, a z drugiej strony oddzielona od lądu stałego bocznym jej korytem Wilanówką zwanym. Była więc kępą, czyli wyspą, a nie lądem stałym. Sytuacja zmieniła się w roku 1773, gdy Hieronim Wielopolski podpisał kontrakt z Korneliuszem Ringfleischem, Krystianem Krygerem i Jakobem Mülle, którzy osiedli na wyspie, budując na niej wieś. W tym samym roku Krygierowi urodził się na wyspie syn Marcin. Maskiewicz z Falenicy początkowo przecinał pręty graniczne ze swoją częścią wyspy, lecz w ciągu kolejnych dwóch lat sam podpisał kontrakty z nowymi przybyszami do tego regionu i już w roku 1776 w założonej tam wsi urodził się Jan Altman. Osadnicy mieli pokazać i nauczyć mieszkańców Urzecza, iż możliwe jest uprawianie pól na wyspach i w terenach zalewowych. Taki był właśnie początek drugiej fali osadnictwa holenderskiego na Łużycu oraz wsi leżących w gminie Konstancin Jeziorna, Kępy Oborskiej i Kępy Falenickiej.